List do Efezjan, piąty rozdział, czytajmy od wiersza ósmego. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Po owocem światłości...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 nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dzisiaj Kościół wspomina... Zielone święta. Tylanie ducha świętego na kościół. W tym fragmencie z listu do Efezjan widzimy, jaki apostoł Paweł kładzie nacisk na bycie czy życie w pełni ducha świętego. Pokazuje nam na owoc życia bez ducha życia inspirowanym życia inspirowanego innym duchem nie duchem świętym i w kontraście do tego pokazuje nowe życie które mamy wieść jako kościół w mocy ducha świętego i prawda jest taka że dla wielu nawet w kościołach charyzmatycznych zielonoświątkowych to doświadczenie chrztu w Duchu Świętym, doświadczenie ducha często ogranicza się do jakichś przeżyć. Ogranicza się do jakichś dzisiaj konferencji, szczególnych spotkań, wydarzeń. i Próbuje, organi próbuje się organizować jakieś takie imprezy, gdzie mówi się, że duch działa. Jednak śledząc nauczanie apostolskie, widzimy, że Bóg oczekuje od nas życia w Duchu Świętym. Życia, które charakteryzuje się ciągłą inspiracją, ciągłą pomocą, ciągłym namaszczeniem Bożego Ducha, bez względu na to, co robimy. Tak jak tutaj w kontekście mowa jest o codziennym życiu. Mowa jest o rozmowach. Mowa jest o wyjściu z ciemności i życia w światłości, w duchu. I to jest tylko możliwe dzięki Duchowi Świętemu. Tak naprawdę, jeśli nie żyjemy w Duchu Świętym, to żyjemy w ciele. I niewielu różnimy się od ludzi tego świata. I tutaj apostoł Paweł używa takiego sformułowania, które oznacza nieustanne napełnianie Duchem Świętym. Tak jak w świecie wielu ludzi nieustannie napełnia się alkoholem. Tutaj mamy wino, które w tamtym czasie było takim trunkiem upajającym. Tak apostoł Paweł mówi, wy bądźcie nieustannie pełni ducha, codziennie, w każdym czasie niejako pijcie z tej obfitości życia, które jest w Duchu Świętym. Jeśli tego nie będziemy robić, jeśli tego nie będziemy szukać, jeśli to nie będzie czymś realnym w naszym życiu, będziemy podobni do Kościoła, o którym później będzie mowa, który ma imię, że żyje a jest martwy. Zwróćcie uwagę, że tutaj w tym fragmencie apostoł Paweł daje takie porównanie powstania z martwych do nowego życia. W wierszu 14 cytuję z księgi Izajasza, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. I wcześniej w wierszu 8 mówi, byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością. To jest to jest ta różnica, ten, ten kontrast między życiem bez Ducha Bożego. To jest życie w ciemności, to jest życie w grzechu, to jest życie w związaniu nałogami, to jest życie, w którym człowiek się miota, będąc inspirowany przez własne pożądliwości, przez modłę tego świata, przez grzech, przez szatana. A życie w światłości, stałe życie to ta nowość, którą otrzymujemy przez nowe narodzenie, która jest podtrzymywana przez Ducha Świętego. Bracia i siostry, nie tylko w Dniu Zielonych Świąt, ale nieustannie, tak jak to myślę, czynimy tutaj. Nie ustawajmy wołać o pełnię Ducha Bożego w naszym życiu. Nie ustawajmy wołać o to codzienne namaszczenie, codzienne przysposobienie, żeby pełnić wolę Bożą. Bez Niego nic nie możemy uczynić. Potrzebujemy Jego pełni w naszym życiu, potrzebujemy Jego codziennej inspiracji. Potrzebujemy Jego pomocy, Jego oświecenia. Potrzebujemy tej pełni owocu i darów Ducha Świętego. I w tym zborze. Ilu z nas, słuchając tego typu miejsc Słowa Bożego i badając nasze serca, może szczerze powiedzieć, że żyjemy w pełni ducha, że doświadczamy pełni ducha. Czyż nie jest tak, że bardzo często jesteśmy zielonoświątkowcami tylko z nazwy? a tak bracia moi być nie powinno. Bo to tragiczne, kiedy mamy imię, które mówi o pełni ducha, a tej pełni ducha nie ma. To jest tragiczne, jeśli nasza etykieta nie odzwierciedla tego, co jest w środku. I mam nadzieję, że w naszych sercach jest pragnienie ducha, że w naszych sercach jest pragnienie czegoś więcej z Bogiem. I o to musimy wołać. I musimy szukać tego, co jest przeszkodą dla tej pełni ducha. I musimy zrobić wszystko, aby te przeszkody zostały usunięte. Aby to, co zatrzymuje tę pełnię ducha w naszym życiu, zostało unicestwione. Aby Duch Boży mógł mieszkać w nas, mógł obfitować w nas i mógł używać nas. Abyśmy mogli przemienić to miasto, przemienić okolice w Jego mocy. I tylko z Jego pomocą jesteśmy w stanie to uczynić. Bez Niego nic nie możemy uczynić. Możemy się starać, możemy krzesać, możemy mieć różne pomysły różne akcje podejmować, ale jeśli nie będzie w tym pomazania Bożego Ducha, jeśli w tym On nie objawi swojej mocy, swojego życia, będziemy wciąż sfrustrowani, zastanawiali się, czemu to nie działa. Powstanie, proszę, do modlitwy. Chcemy prosić na początku tego nabożeństwa, aby Bóg dotykał naszych serc i wlewał w nas w swoją obfitość, swoje bogactwo. I aby to trwało, aby nie było to coś jednorazowego. Nie chodzi o niedzielne przeżycie. Ale żeby pomógł każdemu z nas pamiętać o tym. Aby tego szukać. Dzień w dzień. Szukać tej inspiracji, szukać Jego mocy, szukać Jego życia. Drogi nasz Panie. Przychodzimy do Ciebie jako jedynego, który udziela ducha bez miary. Panie, dziękujemy za te dobre obietnice w Twym Słowie, w których mówisz, że chętnie dasz Ducha Świętego tym, którzy Cię proszą, że nie szczędzisz tych dobrych darów, ale jesteś hojnym Bogiem, dobrym Panem, który chcesz, aby Twój Kościół nie był bez życia, nie był upity winem tego świata, ale był prawdziwie pełen Twego Ducha. I Panie, nie chcemy być Kościołem, który ma nazwę, że jest Kościołem pełnym Ducha, ale chcemy doświadczać tej pełni, chcemy żyć w tej pełni. Pragniemy, aby nasze codzienne życie było napiętnowane tym, tą pieczęcią Ducha, tą obecnością Ducha w nas. Aby ten owoc Ducha w naszym życiu się pomnażał. Aby też dary Twego Ducha manifestowały się pośród nas. Prosimy, Panie, o pełnię Twego Ducha dla tego Kościoła. Prosimy o wybaczenie nam naszej cielesności, naszego gaszenia Ducha, wszelkiego naszego nieposłuszeństwa i braku wytrwałości w szukaniu Ciebie. Chcemy, Panie, przeprosić Ciebie za to wszystko, czym... Powstrzymujemy Twoje, Twoje działanie w nas. To wszystko, czym uniemożliwiamy, Tobie pełną manifestację w Twym Kościele tutaj. Prosimy, wybacz nam. Wybacz nam, Panie. Oczyść nasze serca. I daj nam świeże pragnienie. Daj nam, Panie, każdego dnia tę inspirację, by szukać Ciebie każdego dnia by pragnąć Ciebie i żyć w tej głębokiej świadomości, naszej całkowitej zależności od Ciebie, naszej własnej niemocy, naszych braków, a Twojej, Panie, wszechogarniającej dobroci, zaopatrzenia, mocy, mądrości, tego wszystkiego, czego nam jest brak, Panie. Tego chcesz nam udzielić przez to życie, które chce wytryskać w nas. Przez obecność Ducha. O to chcemy Cię, Panie, prosić. I dzisiaj, nie tylko dla nas, ale dla Twego Kościoła. Wylej, Panie, obficie Twego Ducha na Twój Kościół. Ożyw to, co martwe. Wyprowadź z ciemności ku Twej cudownej światłości. Prosimy. Daj, Panie, i nam dzisiaj, tutaj na tym miejscu, doświadczać Twej żywej obecności. Dotykaj nasze serca. Przemawiaj do nas. Objawiaj się nam. Daj nam pić z tego czystego źródła życia. Prosimy. W Twoim świętym imieniu, drogi Jezu. Amen.